Pod namiotem słowa. Janusz Andrzejczak z Torunia i tom poezji Łagodnia wydany w 2012 roku w Krakowie. Spotkanie Spotkali się na targu On i ona